Klasyka i nowość, hity i gnioty. Wszystko co my rocznie, i tajemnicze znajdziesz na necropolitanblogspot.com Witam w nawiedzonym podcaście. Jest sobota, 9 marca 2024 roku. Słuchacie właśnie 489 nawizanego podcastu na blogu Necropolitan, a po tej stronie mikrofonu wita się z Wami podcaster studiujący jidysz na stole sekcyjnym Szymon szymaś -Cieśliński. Witam Was i zapraszam na omówienie abizu, czyli filmu, horroru z 2022 roku, który podbił trochę topek w 2022 i 2023. To znaczy podbił to może wyrażenie odrobinę na wyrost, ale przewijał się na wielu listach tych ważnych horrorów i był wspominany jako taki powiew świeżości w temacie demonów i nawiedzeń. Czy słusznie? No to tego dowiecie się z tego podcastu. Abizu to tytuł polski, piszemy to przez Y, A, B, Y, Z, O, U, Abizu, a tytuł anglojęzyczny to The Offering, czyli ofiara, ofiarowanie, propozycja i za reżyserię tego filmu odpowiada Oliver Park, jest to jego pierwszy pełny montaż, wcześniej stworzył jakieś dwa shorty, jeden odcinek serialu, a scenariusz, przepraszam, napisali też dwaj debiutanci, Hank Hoffman i Jonathan Younger. Film otwiera plansza z tekstem o tym, że w Europie i na Bliskim Wschodzie wierzy się w pewnego żeńskiego demona. Wierzenia te pochodzą jeszcze z pierwszego wieku naszej ery i ten demon ma różne imiona, ale jedną cechę porywa dzieci, zabiera dzieci. W sumie jest to całkowicie bez sensu w kontekście tego filmu, ale rozwinę to może w strefie spoilerowej. Po tej planszy dostajemy scenę akcji, nie? taką scenę na twarz, która wrzuca nas na głęboką wodę i ma się tam wiele dziać, żebyśmy wiedzieli, że stawka tutaj w tym filmie będzie wysoka i my widzimy dom pełen książek, luster napisów takich wyrytych na ścianach niekarmtego i symboli na planie pentagramu, i mieszkający w tym domu stary Żyd chwyta za kurę, pali ją i z popiołu sypuje krąg. Widzi wówczas zjawę, ten Żyd, zjawę swojej żony, jakiejś dziewczynki, rozmawia z nimi i mówi, że już więcej nie będzie karmił pewnej istoty. Po chwili jednak jakby się łamie, opuszcza swój krąg, połyka chmurę dymu, zostaje jak gdyby przejęty przez jakąś demoniczną siłę i popełnia samobójstwo. Nie mamy tak naprawdę pojęcia, co zaszło, no bo tak czy to było rzeczywiście samobójstwo, czy działanie pod wpływem tego demona, jaki był tego cel, tego dowiemy się w toku seansu. My się zaś teraz przenosimy do domu pogrzebowego Feinberga. Prowadzi go stary Saul, mężczyzna, który zostaje aktualnie odwiedzony przez swojego syna Artura, Arta i jego małżonkę Claire. Słyszymy, że dotychczas ich relacje nie układały się najlepiej. Mamy przywiązanego do tradycji ojca, który nie akceptuje wyborów życiowych swojego syna i też nie akceptuje jego żony, która nie jest żydówką. Teraz jednak Saul przyjmuje naszą dwójkę z honorami i wręcz wydaje się być radosny. Tak radować się, że Kler niedługo urodzi Artowi córkę, a jemu Saulowi wnuczkę. Jako już abizu to horror, no to ta sielanka nie trwa długo, do domu pogrzebowego przybywa ciało Jozelego, Żyda ze sceny otwierającej film, a sekcja tego ciała rozpoczyna szereg niepokojących zjawisk, Klerk zaczyna mieć wizję trupiobladej dziewczynki, Art momentami traci kontakt z rzeczywistością i dzieją się różne dziwne, nieprzyjemne rzeczy. Co nawiedziło kamienicę, co jest celem tego czegoś, być może dowiemy się tego w trakcie seansu jeżeli chodzi o aktorów to występują tutaj Nick Blood jako Art, Emily Wiseman jako Claire Paul Kaye jako Heimisch, czyli taki przyjaciel ojca, też stary Żyd ortodoksyjny, który nie przepada za Artem i mamy Saula ojca w tej roli Alan Korduner i to starsze pokolenie, ojciec, jego przyjaciel oni wypadają trochę lepiej ci młodsi Troszkę gorzej, bo Nick Blatt e, zaczyna jego postać, przechodzi tam jakieś przemiany, ale to wszystko jest trochę sztuczne, zaś Emily Wiseman jest trochę taką środką przez cały film, więc tutaj aktorzy się popisać też za bardzo nie mogli, e, w związku ze scenariuszem, o którym więcej za chwilę. Ale najpierw to co dobre. Na pochwałę na pewno zasługuje scenografia. Mieszkanie Joza Lego, z tej sceny otwarcia, ono wygląda trochę jak... Dom, w którym mógłbym zamieszkać i który mógłby tak wyglądać, gdybym zwariował. Widzimy stosy książek, lustra wszędzie porozmieszczane, symbole dziwne, te wyryte napisy na ścianach. Efekt niesamowity, bo w tym wszystkim jeszcze panuje taki to jest taki rozgardiasz, ale w tym chaosie panuje pewnego rodzaju harmonia. To jest taki idealny obrazek paranoi, widokówka z opowiadania Lovecrafta i to buduje dobrze klimat na początek tego filmu. Natomiast dom pogrzebowy, który potem jest głównym miejscem akcji, to jest de facto skrzydło kamienicy, a więc naprawdę ogromna przestrzeń. Na dole mamy sterylne pomieszczenia sekcyjne z kafelkami, stalowymi chłodniami. Wszystko jest właśnie czyste i sterylne. Nad nimi znajdują się bardziej eleganckie pomieszczenia żałobne do wystawiania trumny, do tego jakiś ogromny hol, kuchnia itd. A nad nimi staromodne pomieszczenia mieszkalne. To jest dom Saula, tego starego ortodyksyjnego Żyda, kamienica z XIX wieku. Mamy na przykład korytarze z taką bogato zdobioną tapetą i ścianami pełnymi po prostu starych zdjęć rodzinnych i obrazów. Ta tapeta jest jeszcze bodajże złotobordowa, co w świetle lamp w nocy daje taki miedziany poblask na twarzach bohaterów i też całkiem sprawnie buduje klimat i to wygląda jak dom starego tradycjonalisty. Jest to też przestrzeń całkiem sprawnie wykorzystywana przez operatora. Nie pamiętam teraz, kto stał za kamerą nazwiska, ale tutaj ta kamera naprawdę sprawnie się porusza po tym mieszkaniu. Rzeczywiście Mamy kilka fajnych longshotów, mamy też tą scenę otwarcia, gdzie kamera leci przez mieszkanie i tam jest wiele luster dookoła, ale w lustrach oczywiście nie ma odbicia kamerzysty i to daje efekt niesamowitości, nie? to sprawia, że czujemy się jak w trochę jakiejś takiej magicznej, dziwnej przestrzeni. I potem w domu pogrzebowym też samo to operowanie przestrzenią w kadrze wypada całkiem nieźle. Drugą rzeczą, którą chciałbym pochwalić, docenić jest egzotyka, że tak to ujmę. Bohaterami są Żydzi i wprawdzie trudno jest mi ocenić autentyczność tego, co tutaj widzimy na ekranie, bo ja się absolutnie nie znam na kulturze żydowskiej, ale z perspektywy laika podobało mi się nagromadzenie elementów tej kultury, zwłaszcza w pierwszej połowie filmu. Oczywiście słyszymy Jidysz. Czasami to są pojedyncze słowa, czasem całe frazy, jakieś modlitwy, pieśni, między innymi w rozmowach Ojca z tym jego przyjacielem Heimiszem i z naszym młodym bohaterem Artem. Po drugie, postacie rozmawiają o obrzędach, o obrzędach pogrzebowych, religijnych i bardziej osobistych. I po trzecie, my widzimy część tych obrzędów, na przykład. Spotkanie żałobników, wykonywanie pieśni. Tutaj w jednej ze scen syn Denata jest obwiązany jakimś rzemieniem, ma specyficzną jarmułkę z taką jakąś kostką na niej. I to wszystko sprawia, że jest to całościowo, tak? Ten film, ten obraz jest ciekawszy, ale brakowało mi tutaj kontekstu. Tak naprawdę nie wiedziałem do końca, na co patrzę. Tak, czy to jest tradycyjny pochówek, czy nie pochówek, tylko ten obrządek pożegnania zmarłego w kulturze żydowskiej, czy może, nie wiem, widzę jakiś bardzo specyficzny rytuał, który wynika z czegoś. Brakowało mi kontekstu, a można go było łatwo wprowadzić, bo żona bohatera nie zna tych rytuałów. Ona też jest tą osobą spoza tej kultury, więc wręcz narzucałoby się, żeby ona zapytała tak, o to, co tak właściwie się dzieje w danym momencie. Ekspozycja tutaj no, naturalnie mogłaby zostać wprowadzona, ale twórcy z niej zrezygnowali. No więc dobrze, mamy tę scenografię całkiem szczegółową, mamy te elementy kultury żydowskiej, które gdzieś tam no dodają troszkę smaczku temu filmowi, ale co z horrorem, co z grozą, co ze straszeniem? To jest horror, tak? To trzeba przyznać. Scena otwarcia, tak jak zauważyłem, to jest po prostu taka eskalacja, nie? Szybka akcja, jakieś wybroczyny na twarzy, krzyki, samobójstwo, no mamy czuć, że stawka w filmie będzie wysoka, tyle. Potem zaś przechodzimy do takich typowych Warrenów, czyli do scen, w których... E no, duchy tam sobie stukają, pukają i tak dalej. Takie sceny, które kojarzymy z setek innych filmów o nawiedzeniach. Drzwi same się otwierają, światła mrugają, coś pojawia się w lustrze, coś pojawia się pod prześcieradłem, czy pod prześcieradłem, które zasłania lustro, coś teleportuje się za bohatera, przedmioty lewitują, tego typu rzeczy. Jako już akcja rozgrywa się w domu pogrzebowym, ujrzymy także kilka ciał. Przy czym film nie idzie za ciosem i nie pokazuje detali seksy zwłok. To się dzieje poza kadrem, ale mamy te wszystkie takie typowo łorenowe elementy straszenia i dodatkowo jakby było mało grzebów w tym barszczu, pojawia się na przykład aparat jako narzędzie łączące porządek dzienny i nadprzyrodzony. To znaczy dzienny, ziemski, taki nadprzyrodzony. W obiektywie aparatu przez moment można zobaczyć to, czego nie widać gołym okiem, a kamerą można nagrać dźwięki, których nie słyszy ludzkie ucho, a potem odtworzyć nagranie tą samą kamerą i wtedy ludzkie ucho już je słyszy. Mamy też lustra, które działają w bardzo dziwny sposób, bo przykładowo w jednej ze scen czas w lustrze płynie dalej a w rzeczywistości zostaje zamrożony no i mamy też istoty demoniczne o różnych obliczach i też o wizerunku diabolicznym który bardzo szybko się pojawia film nie bawi się w umieszczanie potwora w cieniu tylko już praktycznie pod koniec pierwszego aktu pokazuje nam no, postać z głową kozła tak kozła na dwóch nogach Taki typowo diaboliczny wizerunek i tyle. No Jak słyszycie, scenarzyści wyciągają ciężkie działa. To znaczy straszą nas na kilkanaście różnych sposobów, dodają różne wątki do tego naszego nawiedzenia, ale nie czuć tutaj żadnej konsekwencji czy spójności. Nawet nie czuć, żeby twórcy rozumieli gatunek horroru, nie? co... Najlepiej widać po tym, że pokazują nam potwora w pełnej krasie, klasie już na samym początku. Trudno w ogóle zrozumieć, z czym mamy do czynienia. Zrozumieć zakres mocy demona, bo on w gruncie rzeczy potrafi tutaj wszystko. Od mrugania żarówką, przez skręcanie kalków siłą woli, demolowanie wielkich przestrzeni, przyjmowanie praktycznie dowolnej postaci fizycznej i też mieszania w umyśle postaci tak, że mamy wrażenie, iż zakrzywia czasoprzestrzeń. Dosłownie tutaj w którymś momencie się zatrzymuje się czas, w innym przestrzeń się zakrzywia, że bohater wychodzi z pomieszczenia i w tym samym momencie wchodzi do niego kilkukrotnie. Więc ten demon może praktycznie wszystko i w związku z tym, wiecie, taka pełna moc sprawia, że on przestaje być straszny. On się staje taką trochę karykaturą tej istoty demonicznej i w ogóle po obiecującym początku ten film zamienia się w odhaczanie kolejnych pomysłów, które nie składają się na spójną historię. My nie rozumiemy Dlaczego na przykład jedna osoba widzi ducha dziewczynki, który prosi o pomoc, druga widzi samego diabła, trzecia nie widzi niczego, raz duchy widać tylko w obiektywie aparatu wspomnianego, raz w lustrze, raz tak po prostu. Finał wyjaśnia nam motywację demona, że nie tyle motywację, co cel demona, ale my nie wiemy dlaczego. Demon dążył do osiągnięcia celu najbardziej okrężną i najbardziej skomplikowaną drogą. W dodatku, scenariusz pełen jest takich wygodnych zabiegów, wygodnych zbiegów okoliczności, może tak to ujmijmy, bo jedna z postaci przypadkiem nie zna kabalistę, który przypadkiem po prostu po odczytaniu trzech słów z pewnego noża od razu wie, z czym mamy do czynienia, od razu wie, że to jest bardzo niebezpieczny, skomplikowany, rzadki rytuał, którego się nie wykonuje w ogóle od dawien dawna, w ogóle nigdy się go nie wykonywało praktycznie, to jest takie trochę absurdalne wytłumaczenie, ale już nieważne. Um, I po chwili jednak pyta, czy na miejscu znaleziono jakiś obiekt. No i mówią mu postacie, że nie znaleziono. A, on, no, a to spoko. To to, to, to, to, to, to, to nie to. to. To nieważne. Nie przejmujcie się. nie. Taki mega spec, który po prostu w go rozpoznaje, że mamy do czynienia z czymś niebezpiecznym, ale że czegoś nie znaleziono, czegoś, czego też nikt nie szukał, umówmy się, no to, no to ignoruje temat. Nie? To jest taka ekspozycja która ma nam pokazać, że o, bo my wiemy, nie? Że, że to na pewno będzie właśnie to, to niebezpieczne, ale bohaterowie mają tego nie wiedzieć, więc scenariusz tak no, ogłupia ich trochę. No i to nie buduje zbyt sprawnie tak naprawdę atmosfery zagrożenia. Jedna z postaci też tutaj na przykład wycina w swoim domu, w deskach podłogowych przeogromny i bardzo skomplikowany wzór. W miejscu, gdzie normalnie leży dywan, nie? więc potem nikt tego nie widzi, nie? w sensie nikt tego nie słyszy. Słyszał, nie zostały żadne trociny. Teraz wzór jest pod dywanem, więc po prostu jakby nic się nie wydarzyło. No Znowu takie wygodne i trochę głupiutkie ten facet z początku też on miał jakiś plan, nie? On to wszystko robił w jakimś celu. My widzimy eskalację właśnie punkt krańcowy tam jego egzystencji i też jego planu. No i on zdążył przed śmiercią zostawić taśmy magnetofonowe, nagrać film na wideo, nawet z tym co robił, zostawić wiadomość na maszynie do pisania, byleby ekspozycja opowiadała się sama. Ale jednocześnie te jego wiadomości są ekspozycją dla widza, ale są trochę bezużyteczne dla bohaterów, tak jak gdyby nie ułatwiają im do końca zadania, po prostu pchają fabułę trochę do przodu. I to jest krótka produkcja, bo ten film Abizu trwa raptem 93 minuty, ale tyle z tego wszystkiego tutaj naćkane i to wszystko jest takie właśnie wygodne od strony scenopisarstwa, że autentycznie mnie końcówka wymęczyła. Finał, no to wiecie, fajerwerki, nie? Wszystko po prostu wybucha, latają, przeciąga ludzi, demon po prostu po ścianach, po podłogach, lewitacje, tak w, no, dzieją się rzeczy, och, ach, jakbyśmy oglądali finał e, filmu superbohaterskiego, ale to nie jest szczególnie straszne, tak? Na mnie już takie rzeczy nie działają e, i to też jest męczące zwyczajnie, takie nagromadzenie właśnie nagle pseudo-firewerków i jeszcze po tym finale dostajemy zwrot akcji, który e, znaczy... W pierwszej chwili odebrałem go tak, że po prostu ten finał nie miał sensu. Wszystkie te wydarzenia, które widzieliśmy, mogłyby się nie wydarzyć, a i tak e, jak gdyby dostalibyśmy ten ostateczny finał. Więc te wszystkie fajerwerki de facto, no tak jak mówię, mogłyby się nie wydarzyć. A potem jeszcze, gdy zacząłem robić notatki do tego nagrania i analizować te sceny, to uznałem, że równie dobrze ten finał mógł się nie wydarzyć w tym filmie. Że to mogło być no złudzenie, tak? że ostatnia scena de facto może anulować wydarzenia ją poprzedzające, czego ja bardzo nie lubię w kinie i zazwyczaj to jest bardzo nieumiejętnie wprowadzone. Jeżeli tutaj o to chodziło, to moim zdaniem to też wołało pomstę do nieba. I ogólnie jestem bardzo niezadowolony. Zmarnowano cały potencjał tego filmu. Tak? Napakowano tej ortodoksyjnej kultury żydowskiej, a finalnie okazuje się, że demon nie ma żadnych właściwości. Tak? To nie musi być abizu. To może być demon, który nazywa się Rysiek, pochodzi ze Zgierza i to nic nie zmienia, nie? W sensie ta kultura żydowska stoi trochę po nic. To, co było ciekawe, też nie zostało rozwinięte, za to mamy masę innej ekspozycji, która próbuje nam sugerować, że wszystko, co obserwujemy, to jest taka zawiła intryga. Och, ach, po prostu 15 sznurków, które się łączą w jednym punkcie, a potem w finał sugeruje, że w sumie to wszystko było bez znaczenia. Także ja to zaraz rozwinę chyba, bo aż mnie trochę nosi. No słabo, no, ta głowa kozła też nie straszy, nie no, jeszcze gdyby to było coś oryginalnego, tak właśnie orientalnego, egzotycznego, ale nie no znowu demon z głową kozła, no wow, 2022 rok się twórcy popisali. Ten rytuał czy egzorcyzm, który też tutaj obserwujemy, one też są dosyć mdłe i byle jakie właśnie tutaj nie czuć tej orientalności, egzotyki, czego oczekiwałem jednak po takiej zajawce, po takim pierwszym akcie, jaki tutaj dostaliśmy i jeszcze w to wszystko zostają wplątane jakieś takie dramaty rodzinne, no bo właśnie tu ten ojciec nie akceptuje swojego syna, jego wyborów, że ten wyjechał, że ma żonę, która nie jest żydówką, ale z drugiej strony ojciec chce dobrze, to teraz syn tam okazuje się, że ma kłopoty finansowe, więc w sumie to przyjechał do ojca po hajs, jest dramat. Nikogo to nie interesuje tutaj, zwłaszcza, że to, to jest podprowadzane, a potem w ogóle ten wątek, znaczy on mógłby wybrzmieć w jednej scenie, w środku filmu, ale właśnie nie wybrzmiewa, tak? bo to mamy za dużo rzeczy w tej zupie, tak? w tym garze i niestety na koniec no, to dodanie nie jest szczególnie smaczne, więc ja raczej odradzam seans abizu, jeżeli już to tylko na zasadzie takie kino rozgrywkowe, gdzie dużo się dzieje, jeżeli wam się podobała Zakonnica 2, to może abizu też wam się będzie podobało, bo tutaj też wiele się dzieje w którymś momencie, tak jest naćkane tych jumpskerów i kreślę cudzysłów, dlatego że głos mi się załamał strasznych momentów, bo na mnie one nie działały. Ten film nie ma za bardzo atmosfery, klimatu, on ma po prostu głośne odgłosy, tak i wyskakiwanie różnych rzeczy z zakadrów, za bohatera, etc., czy spod prześcieradła. No nie, no szkoda, szkoda, bo potencjał myślę był, a ostatecznie wyszedł taki, taki straszak przez osoby napisane i stworzone, które widziały kilka podobnych filmów, ale samego gatunku chyba nie rozumieją najlepiej. Tą myślą zakończę. Jeżeli filmu nie widzieliście, a chcecie go zobaczyć, boicie się spoilerów, że już macie dość słuchania o tym filmie, to dziękuję wam za uwagę, a całą resztę zapraszam na strefę spoilerową. UWAGA! SPOILER! No dobrze, witam w strefie spoilerowej, króciutko. Słuchajcie, po pierwsze tutaj w połowie filmu niby następuje uwolnienie demona, bo okazuje się, że to samobójstwo z początku no to był tak naprawdę rytuał zamknięcia demona w swoim ciele i przy okazji w wisiorku. Facet na szyi miał wisiorek i w tym wisiorku była karteczka i w momencie samobójstwa ten demon jak gdyby zamienił się w symbol na tej karteczce. No nieważne, więc tutaj w połowie filmu następuje uwolnienie demona przez spalenie tej karteczki i też spalenie ciała. Samobójcy, tylko że na tym etapie demon ma już wszystkie swoje moce, więc jest to totalnie bez znaczenia. Nie obserwujemy scenę, która powinna być znowu plot pointem nie? i tym momentem właśnie wyzwolenia potencjału mocy demonicznej, ale ta moc demoniczna już w tym momencie może wszystko, już właśnie zakrzywia czasoprzestrzeń, totalnie miesza w umysłach, tak, przenosi obiekty i tak dalej, więc no, no, jakaś bzdura scenopisarska tutaj się pojawiła, zaistniała. Po drugie, ten demon ma praktycznie nieograniczone moc. On może zdemolować całe mieszkanie w imieniu oka. On manipuluje technologią, tak, tymi aparatami, telefonami, przenosi rzeczy siłą woli, może przyjmować różne ciała, kształty, formy, udawać innych ludzi całym swoim jestestwem, tak, mając wygląd i głos innych ludzi. Może przemieszczać się fizycznie przez naszą rzeczywistość, ale może też po prostu generować głos innych ludzi właśnie przez telefon przykładowo. Może też wchodzić w interakcję fizyczną z ludźmi, szarpać nimi, skręcać im karki, rzucać nimi o ścianę, sprawiać, by lewitowali. Może też być może tylko w percepcji danej osoby, ale jednak zakrzywiać tę wspomnianą czasoprzestrzeń. I teraz taka sytuacja. Nasz demon, Abizu, chce, by Claire weszła do narysowanego na podłodze kręgu. To znaczy jest krąg, kółeczko, tak, wydrapane. Nie chodzi o to, żeby ona stanęła w jego środku. Bo to ma pozwolić demonowi chyba pożreć ją i jej dziecko. To już nie ma sensu, nie? bo to jest absurdalne. tak W sensie, czemu nagle ma takie ograniczenie? No ale powiedzmy, że tak działa rytuał i tyle. Nie? Że takie są dawne wierzenia i no demony tak działają. Kupujemy to. No to teraz w jaki sposób Abizu wciągnie Klerk do kręgu? No, wiemy, że może ją tam pchnąć po prostu siłą woli. <śmiech> I tyle, tak? No bo ma takie moce. E może też ją przestraszyć, tak, by sama tam wbiegła. Może ją oszukać, no bo może przyjąć postać innej osoby i po prostu ją do tego zachęcić, czy coś takiego. E może manipulować jej percepcją, czyli może jej tam coś pokazać, żeby po prostu poszła w tym kierunku. No nie. Zamiast tego Abizu. Odbiera jej świadomość i dematerializuje, jak gdyby, kobietę na kilka godzin, bo ona znika ze świata przedstawionego. Tak więc zakładam, że została właśnie zdematerializowana, tak, przeniesiona do jakiegoś nie wiem, innego wymiaru czy coś. No i następnie. Abizu pozwala sobie na konfrontację z jej mężem, z tym hajmiszem, jeszcze tym zaprzyjaźnionym kabalistą. Jak to w ogóle brzmi, zaprzyjaźniony kabalista? No i dzieją się cuda, tak? Te fajerwerki, sufity spadają, ludzie lewitują, popełniają samobójstwa i tak dalej. No i na drugi dzień kobieta budzi się pod tym stołem, pod którym prawdopodobnie straciła przytomność. Wychodzi stamtąd, wybiega z kuchni, bo widzi tam swojego męża. Tak Właściwie to demona w ciele swojego męża i między kuchnią a drzwiami jest hol. No i ten mąż stoi w drzwiach, oni do siebie wołają, podbiegają do siebie nawzajem, no i mąż zatrzymuje się dokładnie przed kęgiem, więc kobieta, która biegła od kuchni w kierunku drzwi, to zatrzymuje się centralnie w kęgu. no i wiecie, ha, ha, mam cię, tak, demon w tym momencie może zamienić się w tego kozła i dziabnąć ją swoją paszczą, co nie ma żadnego sensu, tak, i nie jest widowiskowe, to jest absurdalne, Strzeliłem Facepalma w tym momencie, no ale się tutaj dzieje tak kończy się abizu. No demon jest tutaj skończonym idiotą. Tak? Ja nie oczekuję ludzkiej logiki od siły demonicznej, ale to jest jakiś wyższy poziom absurdu, nie? Że po prostu chodziło o to, żeby ona stanęła w kółeczku no i tam się dzieją te cuda wszystkie wokoło, jakby nie można było jej oszukać pierwszego dnia, jak ona tam przyjechała. Tak, no, nie było żadnego problemu. Tak, jedna postać wydrapie kółeczko, potem demon ją tam zwabi tymi wszystkimi złudami, manipulacjami, umysłem i tyle, i po sprawie, nie? No ale nie, no, bo nie byłoby filmu, więc najdłuższa, najbardziej skomplikowana droga. No ale to jest Jedna rzecz, bo po drodze mamy jeszcze wyjaśnienie tej sceny otwarcia. Otóż Jozele był sprytny i tak naprawdę nie zabił się w chwili słabości, tylko, właśnie, nie zabił się w chwili słabości, co sugeruje nam scenariusz, bo scenariusz sugeruje nam, pokazuje nam wprost, że on ma moment, kiedy jak gdyby wierzy demonowi, więc on nie działa wtedy świadomie, tylko on ma jak gdyby moment załamania się. To też nie ma sensu, ale to ma zmylić widza, nie? To jest tylko po to w filmie, żeby widz właśnie myślał, że o demon zwyciężył, a tak naprawdę Jozele zwyciężył. No i Jozele zabił się, bo rytuał spętania demona wymaga samobójstwa, żeby nasze ciało stało się naczyniem na demona, ale Jozele nie zostawił wiadomości, że Elo, nie palcie mojego ciała ani wisiorka, bo uwięziłem demona, tylko zostawił wiadomość na maszynie o treści wybaczcie mi. <śmiech> tak sprytom mu starczyło na przeprowadzenie rytuału, ale wiadomość zostawił taką, żeby nikt nie wiedział, o co chodzi do końca. No bez sensu, totalnie. No i w finale art poinstruowany przez zaprzyjaźnionego kabalistę ma powtórzyć ten sprytny plan. Kabalista każemy rozsypać wokół siebie krąg i podkreśla, jak zawsze, także nie wolno kręgu opuścić. Oczywiście art go opuszcza i to naprawdę szybciej niż możecie się tego spodziewać, niż przewidujecie. Ja tak mówię, aha, no nie opuszczaj, na pewno wyjdzie, nie? No i dosłownie on wychodzi zaraz po jego rozsypaniu. No to, no, to nawet nie jest, wiecie, jakaś walka tutaj obecna czy coś takiego ze sobą. Nobą, tylko chwila, moment, boom, wyszedł koniec. Nie starczyło mu silnej woli, by wytrzymać 3 minut, by wytrzymać 3 minuty w kęgu, ale po chwili, i to gdy demon już wchodzi w jego ciało, tak jak ten dym, tak ta ektoplazma wchodzi w niego, są te wybroczyny, och, ach, no to nagle art ma w sobie dość siły woli. I samozaparcia, by spróbować jednak dopełnić rytuały i się zabić. No ale niestety wypad mu nóż, tak, i tam jest gdzieś daleko, on już go dosięgnie, umrze, smutałka. I to jest absurdalne, to wszystko jest absurdalne, co się tutaj dzieje. A w tym momencie zjawia się Haimz. <laughs> Haimz, którego chwilę wcześniej demon przeczołgał przez podłogę, po prostu machał nim jak szmatą i sądząc po odgłosach za ścianą, ostatecznie go wypatroszył, ale nagle zjawia się Haimz, trochę poobijana, ale jednak chodzi, wstaje, tak bierze nóż, daje go Artowi, art nie ma już silnej woli, żeby się zabić. No to Haimz mu pomaga i pomaga mu dosłownie, tak wbić nóż w swoje znaczy w jego, tak, arta trzewia. Chyba w ten sposób psuje rytuał, bo to miało być rytualne samobójstwo, co nie, ale to bez znaczenia, bo słuchajcie, okazuje się, że Heimir to tak naprawdę demon. Um, czyli demon jest w arcie, bo wszedł w niego jako taktoplazm, ale też jest na zewnątrz jako Heimir i pomaga artowi, bo, bo art jakimś cudem, nie wiem jak, a czy może nie, nie chciałem się scofać, już miałem dosyć, ale jakimś cudem zgubił wisiorek, upuścił wisiorek w którym miała się pojawić ta karteczka z, ze, z jakimś symbolem demona w momencie rytualnego samobójstwa. Więc demon troluje. Troluje Artura, gościa, tak, pomagając mu w rytualnym samobójstwie, bo wie, że ten nie ma naszej wisiorka, więc rytuał i tak się nie dopełni. Więc demon jest w Arturze, jest też poza nim jako hajmisz, a pod sufitem lewituje żona. Ja myślałem, że może to jest demon właśnie, jakaś łuda, nie? Żeby, żeby wpłynąć na Artura, ale się okazuje, że to jest prawdziwa żona, ale po chwili Artur umiera, a ta żona budzi się pod stołem, no i resztę już znacie. Słodki tulu. Tak? kto wymyśla te zwroty akcji, na co była ta wielka konfrontacja. Demon mógł siłą woli skręcić wszystkim karki tak? i po sprawy. Nie, nie trzeba było tutaj nic innego robić. Zresztą on był sam w domu z Kler przed konfrontacją, więc wtedy on się pojawia tutaj pod postacią staruszki i mógł właśnie pod postacią staruszki, czy Artura, czy koziołka-matołka po prostu zagonić Claire do kręgu i też byłoby po sprawie. Jeszcze tam pada po drodze, że jego celem w sumie też może być pogonienie, po prostu doprowadzenie do pogonienia. No i biorąc pod uwagę to, ile jumpscarów przeżyła Kler w tym filmie i też ataków i potem tego gonienia się ze staruszką to aż dziw, że do tego nie doszło, że ona i tak musiała po prostu dojść do tego kręgu. Nic tutaj nie ma żadnego sensu. A czy wspominałem wam o tym, że w tym filmie jest sen w śnie? Otóż jest. To znaczy bohaterka budzi się, ale tak naprawdę śpi dalej, tak? Czyli budzi się we śnie i dopiero potem drugi raz budzi się już naprawdę. Więc gdy w finale ona też się budzi, tak nagle odzyskuje świadomość, chociaż my nie byliśmy nomen no, świadomi tego, że ona właśnie zasnęła, czy zemdlała, czy coś takiego, no to my nie wiemy w tym momencie, czy któryś z tych finałów e, się w ogóle wydarzył, bo może ona się obudziła znowu we śnie. Albo ten wielki finał z fajerwerkami to był sen, tak? I ona po prostu straciła przytomność tam pod tym stołem i nic się nie wydarzyło w międzyczasie. E, a może Kler właśnie dalej śpi, dalej leży pod stołem w kuchni właśnie wiem, że teraz już trochę przesadzam, tak, ale wszystko jest tutaj możliwe. Nie? W sensie ten film nie ma wewnętrznej logiki. Działania tutaj istot przyrodzonych nie mają żadnej logiki, nie są konsekwentne i wszystko jest możliwe de facto. Ja nie lubię takich zagrań, nie lubię takiego robienia ani z bohaterów, ani z widza, głupków i nie lubię tego filmu. Cała egzotyka jest ostatecznie nic nie warta, bo demon wcale nie jest istotą żydowskiego folkloru, a jest taką hybrydą każdego demona, którego widzieliście w tych takich horrorach okultystycznych ze średniej półki. Ma zero charakteru, zero logiki, zero motywacji, zero konsekwencji. Odbiega sobie kozioł tak, i abracadabra, czaruje bez sensu. Ani to straszne, ani ciekawe, już na pewno niesatysfakcjonujące, a szkoda. Bo to mógł być całkiem fajny film, który rzeczywiście ma ten wspomniany na wstępie powiew świeżości, a zamiast świeżości, to ja tutaj czuję odór właśnie odgrzewanego po raz tysięczny kotleta i to kotleta z resztek, takich przemielonych i usmażonych po raz kolejny. I tą myślą zakończę. Tradycyjnie już będę Wam życzył klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście.